Chwała Panu. Jest to druga część czteroczęściowego albumu zatytułowanego Bóg chce abyś był zdrowy. W pierwszej części dzieliliśmy się, zajmowaliśmy się prawdą, że uzdrowienie jest częścią zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa i próbowaliśmy pokazać, że uzdrowienie nie jest oddzielną sprawą od zbawienia, że to greckie słowo, które było użyte dla określenia zbawienia ponad sto razy w Nowym Testamencie było również przetłumaczone uzdrowienie i zbawienie w odniesieniu do uzdrowienia chorych. Więc Bóg nigdy nie zamierzał, aby to, czego Jezus dokonał, było podzielone na różne elementy i że można powiedzieć, że możemy zaakceptować przebaczenie grzechów, ale musimy odrzucić uzdrowienie, powodzenie i uwolnienie. Nie, jest to umowa wiązana i jest to niewłaściwym dla Kościoła, aby prezentował uzdrowienie jako jakiś dodatek ekstra, który mógłby się wydarzyć, ale z pewnością nie jest częścią naszego zbawienia. Że to zależy od Boga i On wybiera, aby uzdrowić albo nie. Bóg, Boża wola jest taka, aby uzdrowić Ciebie tak samo, i w tym samym stopniu, jak tobie przebaczyć. Bóg chce, abyś sprzeciwiał się chorobie tak i słabość, tak samo jak chce, żebyś sprzeciwiał się grzechowi. I to są mocne stwierdzenia, ale o tym mówiliśmy w pierwszej części. Wiecie, ja myślałem często, dlaczego ktokolwiek może walczyć przeciwko uzdrowieniu. Wiecie, wydaje się że to jest powszechne pragnienie, aby być zdrowym. Możesz to wykazać, po prostu patrząc na wysiłek, jaki ludzie podejmują, aby ich ciała miały się dobrze. Mówię, oni wydają niewypowiedzialny ilość pieniędzy na operacje, wizyty lekarskie, lekarstwa. Lekarstwa to jest potężny, potężny obszar, kiedy ludzie biorą te leki, Efekty uboczne. Ja widziałem taką reklamę w telewizji, gdzie efekty uboczne lekarstwa były tak okropne, że pomyślałem, człowieku, ja wolę raczej być chory niż mieć te efekty uboczne. A jednak ludzie y, żyją. Biorą chemioterapię, naświetlania sprawiające, że ich włosy wypadają. Biorą leki, które sprawiają, że puchną, dają sobie dosłownie odciąć pewne części ciała, aby móc żyć. Myślę, że to jest powszechne i nikt nie lubi choroby. Nawet hipochondrycy nie lubią, może myślą o tym i boją się i to ich pociąga do tego i sprawia, że mają obsesję, ale tego nie lubią. Ludzie powszechnie nienawidzą choroby i słabości. I ja wierzę, że ponieważ Bóg nie uczynił człowieka, aby umarł. Śmierć to było to, co człowiek wybrał, ale to nie było to, co Bóg wybrał. Bóg oryginalnie zamierzał, aby nasze ciała żyły na wieki. I faktycznie przeczytałem pewne medyczne opracowania, które mówią, że ciało jest zdolne uzdrawić się i naprawić się i... E, Medycy nie mogą zrozumieć, dlaczego ciało nie żyje na wieki. Oczywiście są takie inwazyjne rzeczy, jak choroby, bakterie i inne sprawy, ale możliwości, aby to przezwyciężyć, są. I myślę, że Bożym oryginalnym planem było, abyśmy nigdy nie byli chorzy. To nie jest częścią Bożego planu. To jest część tego, co my wybraliśmy. Więc Bóg stworzył, Boże pragnienie wewnątrz każdej osoby dla zdrowia. Ludzie nie lubią choroby, więc Bóg tego nie lubi, ludzie tego nie lubią. Dlaczego jest tak, że niektórzy ludzie walczą przeciwko Bogu jako lekarzowi? Faktycznie nawet mówią, że jesteś od diabła, jeżeli ty wierzysz, że Bóg uzdrawia dzisiaj, że Bóg, a ja ci mówię, Bóg tego nie czyni ale skoro jest to powszechna potrzeba każdy tego chce dlaczego przypisujemy Bogu coś takiego i jest jeszcze mniejsze w znaczeniu postawa może niektórzy nie mówią, że jesteś od diabła jeżeli uwierzysz w uzdrowienie albo kładziesz na ludzi i wierzysz, że będą uzdrowieni ale oni z pewnością mówią nie jest Bożą wolą aby każdego razu uzdrowić dlaczego oni tak mówią kiedy na pierwszym, w pierwszej części udowodniłem do swojej własnej choćby satysfakcji, że uzdrowienie jest częścią odkupienia i że Bóg zapewnił nasze uzdrowienie, naszego ciała tak samo, w tym samym stopniu, jak zapewnił przebaczenie grzechów. Więc jeżeli jest to tak oczywiste, dlaczego jest tak, że ludzie walczą przeciwko uzdrowieniu? I jest wiele powodów. Jeden z nich, ja wiem, że... Jest to niewłaściwe nauczanie. Zostaliśmy niewłaściwie nastawieni i uprzedzeni przez niewłaściwe nauczanie. Ale dlaczego ludzie nie nauczają właściwie? Dlaczego nauczają przeciwko uzdrowieniu? I prawdopodobnie to będzie nadmierne uproszczenie. I niektórzy mogą pomyśleć, że jestem złośliwy, ale nie mam zamiaru takim być, ale chcę naświetlić sprawę, zdjąć zasłony. Wierzę, że u podstaw, dlaczego ludzie sprzeciwiają się uzdrowieniu, że jest to część odkupienia i że Bóg chce uzdrowić każdego razu. Tą podstawą jest, że jest to wymówka. Jest to wygodnie tak wierzyć. Znów, może jest to zbyt proste, może są, są pewni ludzie, którzy są szczerzy, którzy byli nauczeni niewłaściwie i są różne odmiany odcienie tego, ale myślę, że u podstaw tego nauczania jest to, Przeciwko nauczaniu, przeciwko y, uzdrowieniu jest wymówka, ponieważ to obciąża nas odpowiedzialnością, bo skoro Bóg zapewnił uzdrowienie dla nas, to jest to oczywiste, że nie każdy jest uzdrowiony, więc przychodzi pytanie, skoro Bóg chce, żebyś był zdrowy, to dlaczego nie jesteś zdrowy? I o to oznacza, że musimy przyjąć pewien stopień odpowiedzialności. Będę się tym zajmować później, kiedy będę mówił o tym, Dlaczego nie każdy jest uzdrowiony? To będzie w następnej części tej serii. Ale my musimy zaakceptować pewien poziom odpowiedzialności. I aby uniknąć tej Bożej od, tej odpowiedzialności, my po prostu mówimy, no cóż, to nie była Boża wola, aby uzdrowić. Ale z pewnością nie jest to prawda. Ale ludzie mówią, jeżeli Bóg chce uzdrowić, to Bóg uzdrowi, czy ja się o to modlę, czy nie. To nie jest prawda. Spójrzcie na przebaczenie grzechów. Jest oczywiste. W 2 Piotra, rozdział 3, w wierszu 9, Biblia mówi, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy się upamiętali. Nie możesz jaśniej tego wyrazić, że jest to Bożą Wolą dla ludzi, aby byli zbawieni. A jednak nie każdy jest zbawiony. Jezus nawet prorokował że będzie więcej ludzi, którzy wchodzą przez szeroką bramę do zniszczenia, niż ci, którzy wchodzą przez wąską bramę do życia wiecznego. Więc, dotyczą, więc to, co Bożą wolą jest dla zbawienia, automatycznie nie spełnia się. Czy dlatego, że Bóg nie chce pewnych ludzi zbawić? Nie. Jest napisane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie doszli do upamiętania i do poznania Boga. Nie jest Bożym wolą, aby ludzie umarli i poszli do piekła, ale dał nam wybór. I ludzie idą do piekła, ponieważ odrzucają Boży wybór. Niektórzy otwarcie to czynią w buncie przeciwko Bogu. Niektórzy odrzucają to, ponieważ zostali nauczani niewłaściwych rzeczy, wierzą w członkostwo Kościoła, swoje dobre uczynki i podobne sprawy, byli zwiedzeni, jednak niemniej to ich Wybory sprawiają, że idą do piekła, ale Bóg nie chce, żeby ktokolwiek szedł do piekła. I również Bóg nie chce, aby ktokolwiek był chory. Ale czy nie ma chorych ludzi? O z pewnością są, ponieważ niektórzy ludzie są w totalnym buncie przeciwko Bogu, Jego drogom i zbierają to, co zasiali. Inni ludzie może pragną uzdrowienia, ale zawodzą w tym aspekcie, ponieważ nie rozumieją tych rzeczy właściwie. Tak samo jak ludzie, którzy myślą, że są dobrą osobą i że chodzą do kościoła i zostali ochrzczeni jako niemowlę, to wyprodukuje zbawienie w ich życiu. Może oni są szczerzy, ale są szczerzy niewłaściwie. To nie jest prawdą. Więc to nie jest Bożą wolą, aby ludzie zginęli na wieki, ale również nie jest Bożą wolą, aby ludzie byli chorzy. Ale ludzie są chorzy i ludzie giną, nie dlatego, że Bóg tak chce, ale dlatego, że my nie rozumiemy i my musimy zaakceptować, że jest to naszym zawodem, porażką, nie Bożą porażką, kiedy ludzie idą do piekła i również kiedy ludzie chorują. I porażka w tym, aby przyjąć tę odpowiedzialność, Wierzę, że jest u podstaw, ukorzenia tego, dlaczego ludzie walczą przeciwko uzdrowieniu. Nie chcą ludzie zaakceptować tej odpowiedzialności. Nie chcą, aby skonfrontować się z faktem, że oto ty mówisz, że rodzic albo dziecko, albo umiłowany umiera i że my mogliśmy zrobić coś z tym. I ty mówisz, że to moja wina, że ta osoba, którą miłuję, cierpiała na chorobę i słabość i umarła? No cóż, nie mówię, że to jest Twoja wina bezpośrednio. W pewnych sprawach, w pewnych przypadkach tak, ale to raczej nie jest indywidualny grzech, ale grzech, który skaził cały świat. Grzech, który spowodował, że bakterie, wirusy i grzyb, infekcje i inne podobne sprawy nigdy nie były częścią oryginalnego Bożego Planu dla rasy ludzkiej. To było wynaturzenie. I to weszło przez grzech, może nie indywidualny grzech, ale ten ogólny, wspólny grzech, który skaził cały system. I chociaż nawet może my tego niczego nie sprawiliśmy indywidualnie, ale zawsze jest to coś, co możemy uczynić indywidualnie, aby przezwyciężyć to wypaczenie, to skażenie i chodzić w zdrowiu. Wiecie, oto mam przykład... Miałem pewnych ludzi w kościele, któremu pastorowałem, i to było e, około lat 70., początek 70. 73, może czwarty. I była kobieta, która miała dziecko, które urodziło się z mongolizmem. To się stało, ponieważ była bardzo malutką kobietą, żyła w Gwatemali i po drodze do szpitala porodziła dziecko. I to spowodowało uszkodzenie mózgu i to dziecko stało się mongolidalne. I również miało słabą odporność i doktorzy powiedzieli, że kiedy dziecko złapie jakieś zaziębienie, to umrze i nic nie mogą zrobić dla niego. I nie oczekiwali, że będzie ono żyło. Ale w czasie, kiedy ich spotkałem, dziecko miało 4 lata. I w końcu złapało zaziębienie, modliłem się o nie, aby było uzdrowione i to dziecko faktycznie umarło kiedy ja je trzymałem na moich rękach. I my usiedliśmy z rodzicami i modliliśmy się, aby to dziecko powstało z martwych przez godziny. Robiliśmy wszystko, co wiedziałem, że możemy zrobić. I w końcu musieliśmy e, zadzwonić i przyjechała policja i to był cud, że nie zostaliśmy posłani do więzienia. I jedynym powodem, dla którego nas nie posłali do więzienia, to jest, że było napisane, że lekarze napisali, jeżeli dziecko złapie infekcję, to trzymajcie je w, do w domu i po nic dla niego i tak nie możemy uczynić w szpitalu. I to była tragiczna sytuacja. Rodzice poprosili mnie, żebym poprowadził po pogrzeb i na pogrzebie ja szukałem czegoś, co by pocieszyło rodziców i co by pocieszyło mnie. Ponieważ ja to wziąłem osobiście i powiem wam, byłoby to pocieszające, tak chwilowo, gdybym mógł powiedzieć, może to myśmy nawalili, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, wszystko, co miałem, dałem, może ty, żeś, my wyżeście nawalili, ale ci ludzie rozpaczali i z pewnością nie byłoby dobre, gdybym wskazał ich palcem i powiedział, to wasza wina. I wtedy byłoby to pocieszające, gdyby można było powiedzieć, Bóg działa w tajemniczy sposób, ma swoje drogi, może chcieli waszego syna w niebie, mogłoby to ich pocieszyć i gdybym przyszedł i powiedział takie oklepane banały i to, co jest znane z religii, ale chciałem być szczery i spójny z Pismem, z Biblią. I powiedziałem rodzicom, ja nie wierzę, że to Boża wola. Bóg nie zabił wasze dziecko, on nie pozwolił, nie zgodził się, aby tak się stało. To szatan przyszedł i uchwycił jego życie. I, i, i powiedziałem, że chociaż szatan wygrał bitwę, to nie wygrał wojny. I wziąłem pisma, i że to dziecko, powiedziałem, jest teraz w obecności Bożej, w Samuela, rozdział 12, i usługiwałem im, Nadzieją, że Jezus jest teraz z tym dzieckiem, ale gdy przyszło, dlaczego to się stało, powiedziałem, że może być to moja wina, może być to wasza wina, może wszystkich nas wina, może z powodu tego, że nie rozumiemy wszystkiego. Powiedziałem, nie wiem, dlaczego tak się stało, ale z pewnością nie był to Bóg. I powiem wam, nie było to tak pocieszające, jak to, gdybym po prostu powiedział, Bóg działa w tajemniczy sposób i Bóg pozwolił na to, i że Bóg to uczynił z jakiegoś powodu. To może by dało takie chwilowe pocieszenie, ale Biblia mówi, że ty poznasz prawdę i ta prawda uczyni cię wolnym. Boże Słowo jest prawdą. I ja nie mogłem nic znaleźć w Biblii, kiedy Jezu, żeby Jezus uczynił ludzi chorych. I o tym mówiłem na pie w pierwszej części. I ja nauczałem ich, że nie wiem, gdzie jest problem, ale może tak, szatan pokonał nas w tej bitwie, ale on nie wygrał wojny. Ale dziecko jest teraz z Jezusem, ale to nie jest Bożą wolą, aby ono umarło. I ponieważ powiedziałem im prawdą, to oni się modlili i Bóg pokazał im pewne sprawy. Nie wiem dokładnie, o co chodziło, ale Pan pokazał im, że oni pozwolili, aby strach ich zalał i to przeszkodziło ich wierze i powstrzymało ich od otrzymania cudu, który potrzebowali. I ponieważ oni poznali prawdę, przekonali się o niej, pokutowali i mogli się z tym zmierzyć. Lekarz powiedział, że ten chłopiec był, miał mongoloizm, dlatego że była tak małą kobietą i powinien, powinno to dziecko wziąć w sposób cesarski, i ona nigdy nie będzie mogła mieć dzieci, ponieważ jest za mała. I jeżeli nawet cesarskie cięcie będzie potrzebne, abyś znowu urodziła dziecko, to prawdopodobnie ty umrzesz i dziecko, albo oboje. I to było, jak powiedziałem, w 73, 74, ale od tego czasu ona porodziła troje, czworo dzieci i ostatnio przesłała mi zdjęcia dzieci, które skończyły już szkoły średnie i nawet są na studiach i wszystkim dała naturalny poród w domu bez żadnego doktora, żadnej pomocy, ponieważ wiedziała, że żaden doktor, który zobaczy zapisy i kartotekę, pozwoli jej urodzić. I ona po prostu wierzyła Bogu. I zamiast pozostać bezdzietną całe życie i pozostać w czy i zastanawiać się, Boże, dlaczego to zrobiłeś, odkryła, że Bóg nie był autorem tej choroby, słabości i ona znalazła prawdę i ta prawda ją wyzwoliła i pozwoliła jej kontynuować życie i mieć dzieci. I wiecie, ja rozumiem, dlaczego ludzie chcą powiedzieć, że z pewnością to jest Boża wola, że jest chory, ponieważ to czyni nas, że wyglądamy dobrze, nie czyni nas nieudacznikiem. Jest to wymówka, jest to łatwa droga wyjścia z tego. Ja to rozumiem, ja byłem koszony, aby zrobić tę samą rzecz, ale mówię wam, to nie jest Bóg, który czyni ludzi chorymi, to nie jest Bóg, który zawodzi, aby ludzi uzdrowić, to my, który zawodzimy to uzdrowienie otrzymać. Ja mam sześcioczęściowy album, który dokładnie pasuje do tego nauczania. Jest zatytułowany Ty już to masz. I chociaż tam stosuje się do całego życia chrześcijańskiego, to użyłem tam wiele przykładów uzdrowienia, wiele nauczania na temat uzdrowienia, aby udowodnić, że Bóg już uzdrowił. To nie jest sprawa Bo Boga, który ma dać nam uzdrowienie, ale to jest sprawa nas, którzy przez wiarę przyjmujemy to uzdrowienie. I jest to sześciowa część album. Ty już to masz. I oto naprawdę wzmocni to nauczanie i to sedno sprawy będzie wyjaśnione. Pozwólcie, że będę kontynuował i omówimy teraz sprawę ciernia w ciele Pawła. I za każdym razem, kiedy mówię o uzdrowieniu fizycznym, to zawsze ktoś przychodzi i się pytają, co z cierniem w ciele Pawła. Bóg dał Pawłowi cierń w ciele. Bóg sprawił, że był chory i próbował być uzdrowiony i wierzyć w uzdrowienie i był wielkim, potężnym mężem Bożym. I jeżeli. Pawła nie uzdrowił to, kim my myślimy, że jesteśmy. Cóż, to nie jest właściwa i dokładna interpretacja ciernia w ciele Pawła. Pismo nie mówi, że Pawła cierń w ciele to była choroba. Nie możesz tego znaleźć. Możesz słuchać ludzi, którzy mówią to, ale to nie jest to, co mówi Pismo. Pozwólcie, że otworzę, podzielę się z wami tym miejscem, Miejscami Pisma. Drugi Koryntian, rozdział 12. Paweł zaczyna mówić o pewnej obfitości, objawień, które miał i itd. I potem mówi w wierszu siódmym. Drugi Koryntian 12, 7. I abym ja nie był wyniesiony ponad, wywyższony ponad miarę z powodu obfitości, objawień, dane mi został cierń w ciele, posłaniec szatana, Abym nie uderzył, sponiewierał, abym nie był wywyższony ponad miarę. Z tego powodu szukałem pana trzy razy, aby on odstąpił ode mnie, ale on mi powiedział, moja łaska jest wystarczająca dla ciebie, ponieważ moja siła jest doskonała w słabościach, więc będę radował się raczej w, w moich niemocach, aby moc Chrystusa spoczęła na mnie. Dlatego będę miał podobanie w niemocach, y w pohańbieniu, w potrzebach, w prześladowaniach ze względu na Chrystusa, ponieważ kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. No, są dwa sposoby, które słyszałem, które wyjaśniają i które będą spójne z tym faktem, że Bóg nie jest tym, który sprawia, że jesteś chory. Jeden ze sposobów i za nim stoję wiele osób, które szanuję, i oni mówią, że ten cień w ciele Pawła to była choroba i Bóg powiedział, że moja łaska jest dla ciebie wystarczająca. To nie było powiedziane, że ty musisz to znosić, ale Paweł, ty masz już, masz moją moc, moją łaskę, moje możliwości. Sprzeciw się temu i przezwycięż to. I ci ludzie powiedzieliby, że Bóg, że Paweł zawiódł w tej próbie. Bóg dał mu łaskę, aby to przezwyciężyć, a on po prostu tego nie, użył, nie używał. Jeśli to zinterpretujesz w ten sposób, to znów Bóg miał moc możliwą, a my dał nam moc, ale my żeśmy jej nie użyli. Ja się zgodzę, że Bóg dał nam możliwości, zdolności, aby przezwyciężyć chorobę, ale my tego nie używamy i nie znaczy, że jesteśmy okropnymi ludźmi albo nieudacznikami. No, nikt nie czyni wszystkiego doskonale, więc mógłbym zaakceptować to, ale chcę zaprezentować wam inny pogląd na tę sprawę, modliłem się w tej sprawie i naprawdę wierzę, że Bóg mi to powiedział w ten sposób. Po pierwsze, w rozdziale 12, wiersz 7, Paweł mówi, abym nie był wywyższony ponad miarę z powodu obfitości objawień, które mi były dane. Dał mi, dane mi został cierwciele, w ciele, przecinek, posłaniec szatana, aby mnie zwalczać, sponiewierać. I powiedział tutaj bardzo wyraźnie, że to był posłaniec szatana nie mówi tutaj, że to było od Boga. On powiedział, że to było od diabła. A jednak ludzie nieubłaganie mówią, że to Bóg, który dał to Pawłowi. Paweł czyni to bardzo jasnym tutaj. Te słowa muszą coś znaczyć. On powiedział, że to był posłaniec. Słowo tutaj określające posłańca to jest to samo słowo, z którego w greckim wynika bierze się anioł. To był demoniczny posłaniec, demoniczny anioł, który poniewierał, próbował sponiewierać Pawła. I powodem, dla którego ludzie przypuszczają, że Bóg dał to Pawłowi, bo jest tutaj napisane w tym wierszu, że to przyszło z powodu obfitości objawień, aby nie był wywyższony ponad miarę. Więc oni automatycznie przyjmują, że to jest mowa o tym, że cień w ciele służył temu, aby zachować Pawła pokornym. I wiążą pokorę z Bogiem jako rzecz dobrą, więc cokolwiek go czyniło pokornym, to był to Bóg, który sprawiał tą pokorę. Ale wiecie co? Jest Boży rodzaj wywyższenia. Wiele razy w Piśmie, w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, pierwszy Piotra, rozdział 5, jest napisane ukusz się, dlatego pod potężną ręką Bożą, a On Cię wywyższy we właściwym czasie. Więc jest wiele miejsc, które mówią o tym, o wy bycie wywyższeniu, bycie wyniesionym. I o tym tutaj Paweł mówi. Abym nie był wywyższony, nie myślę, że jego wywyższenie mówi tutaj o pysze, o wyniosłości. Ktoś by póg powiedział, że Paweł miał problem z arogancją i wywyższaniem się, więc Bóg dał mu ciele, aby go złamać i utrzymać go na, w, w pokorze. Po pierwsze, to nie jest Boży Boża zasada. Biblia mówi, ukurz się. Kiedy Bóg to czyni, to nie jest pokora, ale jest to poniżenie. Pokora to nie jest coś, co możesz wymusić na osobie. To musi wyjść z wewnątrz na zewnątrz. I wierzę, że jest tutaj mowa o Pawle, który był wywyższony, wysławiany, Ludzie widzieli, widział ludzi z martwych złudzonych, oczy ślepo otwarte, widział wiele cudów, że należał do tych, którzy wywrócili świat do góry nogami, więc Paweł był wywyższony. Było tak wiele mocy i namaszczenia na jego życiu, że to, był, to pociągało ludzi do Pana i oni mówili, chcę być taki jak Paweł, chcę mieć tę możliwość, przezwyciężyć te rzeczy, być wrzucony do więzienia i czekać na trzęsienie ziemi i być uwolnionym przez to. I wszędzie, za każdym razem, co się działo, Paweł widział, że się to obracało ku dobremu. Ludzie to, ludzie to widzieli i mówili, ja chcę mieć tą moc w moim życiu. Szatan widział, że Paweł pociągał tak wielu ludzi do Pana, ponieważ on chodził w tak absolutnym zwycięstwie, że szatan chciał go poniżyć, upokorzyć. Chciał uczynić coś, aby nie był już tak wywyższony, wyniesiony. I o tym jest tutaj mowa. Abym nie wy wy był wywyższony ponad miarę. Szatan dał jemu cierń w ciele. Jest tutaj jasno powiedziane, że to było od szatana, a nie od Boga. I pozwólcie, że dam tutaj małe poskryptum. Każdy, kto by utrzymywał, że jest tak jak Paweł i oni mają tą chorobę i jest to cierń w ciele, i że oni powinni to znosić. Pamiętajcie, że Paweł powiedział, że to przyszło z powodu obfitości objawień, które miał. Paweł napisał ponad połowę Nowego Testamentu i to z powodu jego obfitości, obfitych objawień to przyszło. Tak, to przyszło od diabła, a nie od Boga, ale wciąż przyszło tylko dlatego, że miał takie, taką fitość objawień. Więc... Naprawdę każda osoba, która nie miała takiego bogatego objawienia, jak Paweł miał, nie powinien się ukrywać za jego cierniem w ciele. Ja spotykałem ludzi, którzy byli narkomanami, żyli w cudzołóstwie, w prostytucji, w różnych innych sprawach. Kiedy próbowałem rozmawiać z nimi na temat otrzymania od Boga uzdrowienia i innych sprawach, mówili wiesz, ja mam taki cierń w ciele, jak apostoł Paweł. I oni przecież w ogóle nie mieli relacji z Bogiem. A oni twierdzili, że mają Pawłowy cierń w ciele. Musisz wypełznąć spod tego. Musisz skończyć, ukrywać się za tym cierniem w ciele, chyba że masz tak wiele objawienia Bożego, że możesz napisać połowę Nowego Testamentu. Faktycznie, Pawłowy cierń w ciele, gdybyś wziął to założenie wstępne, to ludzie to na bok odkładają ale, i mówią, nie wiem, co tam spałem, ale to nie jest mój problem, ale popatrzmy dalej. Jest tam napisane, to był cierp posłaniec szatana, abym nie sponiewierał. Powodem, dla którego ludzie myślą, że to była choroba, to jest, że to słowo niemoce jest użyte dwa razy tutaj w tym miejscu pisma. W wierszu dziewiątym, on mówi tu, po tym jak Jezus powiedział, moja łaska jest wystarczająca, ponieważ siła moja jest doskonała w słabościach, Paweł mówi, będę radował się raczej w moich niemocach, aby moc, bo Chrystusa spoczęła na mnie. I w wierszu dziesiątym mówi dalej, dlatego będę miał podobanie w tych w hańbach, potrzebach, w prześladowaniach, w utrapieniach ze względu na Chrystusa. Ponieważ kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Słowo niemoc tutaj jest ogólnie używane, powszechnie używane i odnosi się do pewnego rodzaju choroby. Mówimy, że osoba ma niemoc. Nazywamy nawet mi szpital, niemocnica po czesku, miejsce, gdzie się posyła ludzi chorych. Więc niemoc dzisiaj ma skojarzenie, że... Prawie wyłącznie stosuje się do choroby, ale w czasie, kiedy Biblia Króla Jakuba była napisana, słowo niemoc nie była ograniczona do choroby. Faktycznie, może zobaczyć przykład z pisma, gdzie słowo niemoc było użyte i odnosiło się do czegoś oprócz choroby. Tutaj w Rzymian 8, wiersz 26 Pismo mówi tutaj podobnie Duch pomaga nam w naszych niemocach i jest przecinek. I mówi, ponieważ nie wiemy, o co mamy się modlić, jak powinniśmy. I znowu jest inny przecinek. Więc to, co tutaj o czym to mówi, to ta niemoc i opisuje ją. Nie Niewiedza, jak się modlić, jak powinniśmy. Jeżeli spojrzysz na to słowo niemoc, ze słownika nie oznacza tylko chorobę, ale również może oznaczać jakąkolwiek słabość albo nieodpowiedniość. I w tym sensie było użyte w Rzymian 826. Nie wiedza, jak się modlić, jest niemocą. Więc tutaj, kiedy Paweł mówi że będę miał upodobanie w moich niemocach. Zakładamy, że mówi o chorobie, ale gdybyśmy spojrzeli na kontekst tego miejsca pisma, wierzę, że zobaczysz, że nie mówi tutaj o chorobie. Pamiętaj, że człowiek umieścił, podzielił na rozdziały i na wiersze ze względu na łatwe znalezienie miejsc. Ale musisz pamiętać, że ten list, który nazywamy drugi, do Koryntian, to był jeden list, który nie był podzielony na rozdziały. I to, co my nazywamy drugi Koryntian, rozdział 11, Paweł mówi o niemocach. I mówi w rozdziale 11, wiersz 30, Jeżeli miałbym się chlubić, to będę się chlubił, które dotyczą moich niemocy. I to jest to samo dokładnie słowo użyte. I on daje tutaj definicję, albo wyjaśnienie, co nazywa tutaj niemocą. Posłuchajcie tej listy niemocy. Mówi mój drugi Koryntian, rozdział 11, 23. Czy oni są sługami Chrystusa? Mówię jak głupiec. Bardziej w pracy, bardziej obficie. W razach ponad miarę. Oto tutaj wymienia, co nazywa niemocami. Kilka wierszy dalej podsumowuje to wszystko przez powiedzenie, że będę brał chwałę, chlubił się z tych niemocy. Więc oto, co nazywa niemocą. W pracy, bardzo obficie. Innymi słowy, ciężka praca. To była niemoc, która powodowała słabość, stres, problemy w jego życiu. W razach ponad miarę, w więzieniach bardziej często, w brakach, od Żydów pięć razy otrzymałem czterdzieści razy bez jednego. Oznacza pięć razy był pobity trzydzieści, stoma biczami. Trzy razy byłem bity prętami. To jest wtedy, kiedy zawieszają ciebie i biorą coś na kształt metalowego pręta i rozbijają, łamią wszystkie kości w stopach. Raz byłem ukamionowany i to jest w dziejach rozdział 15. Wierzę, że tam to jest. Był ukamionowany i osobiście wierzę, że był martwy. Będziemy za chwilę o tym mówić. Trzy razy przeżyłem rozbicie statku. Dzień i noc byłem w głębinach, w podróżach częstych, w zagrożeniu na wodzie. W zagrożeniu od rabusiów, w zagrożeniu przez moich rodaków, w zagrożeniu przez pogan, w zagrożeniu w, w miastach, w zagrożeniu na pustyni, na morzu, w zagrożeniach przy, między fałszywymi bradźmi w zmartwieniach i w bólach, w częstych czuwaniach, w głodzie, w pragnieniu, w postach częstych, w zimnie i w nagości. Oprócz tych rzeczy, poza tym ci, którzy nachodzą do mnie codziennie, i z Kościoła. Kto mnie, kto nie przeżywa czegoś i ja nie płonę. Jeżeli będę miał, miałbym się chlubić, to będę się chlubił tym, co dotyczy moich niemocy. Wszystkie rzeczy, które tutaj wymienił, była tutaj mowa o prześladowaniach, o trudach, które musiał znosić ze względu na Chrystusa. Więc tutaj właśnie to powiedział. I tylko osiem wierszy potem mówi, będę się radował raczej lubił moi, z moich niemocy i jeżeli weźmiesz to w kontekście niemoce, tutaj mówi o wszystkich trudnościach, które cierpiał ze względu na Ewangelię. I to jest spójne z, jednym z, z jedną z definicji niemocy. Jest to stara definicja, ale jest to jednak definicja. Ja wierzę, że jest to niewłaściwe założenie, że słowo niemoc od razu odnosi się do, do choroby. W kontekście jest to bardzo jasno zdefiniowane, że, że tak jak Rzymian 8,26, że użycie słowa niemoc odnosi się tutaj braku zrozumienia, braku wiedzy na temat, co czynić. Więc to, o czym tutaj jest mowa, Pawła Cien w Ciele jest po prostu mową o posładniku szatana nie wymienia dokładnie, o co chodziło i myślę, że ludzie skaczą od razu i utożsamiają to z chorobą. To jest to znaczenie dzisiejsze słowa niemoce, ale wyjaśniłem wam na podstawie słowa, że użyte jest w innym znaczeniu i jest to bardzo jasne. Dalej, w wierszu dziesiątym, więc będę miał podobanie w niemocach, w pohańbieniu, w potrzebach. W prześladowaniach, w utrapieniach ze względu na Chrystusa jest pięć rzeczy tutaj wymienionych. Pierwsza jest słowo niemoc, które niektórzy ludzie mogą o tym pomyśleć, że odnosi się do fizycznej choroby. Czasami jest użyte w tym znaczeniu, ale następne cztery hańba, potrzeby, prześladowania, utrapienia każde z nich. Jest jasne, że nie odnosi się o ja, jakiejś fizycznej choroby, ale raczej trudności lub prześladowań, które, z którymi on miał do czynienia. Więc jeżeli weźmiesz słowo niemoc i z, użyjesz je w kontekście, aby odnieść je do trudności, trudów, to będzie to spójne. Jeżeli używa tam słowo niemocy i utożsamia jest formą trudności, to wtedy będzie to spójne. Potrzeby, hańba, to, to jest czynienie czegoś ze względu na Ewangelię. Wszystkie te rzeczy byłyby spójne. Jeżeli by użył słowo niemoc, aby odnosić się do choroby, to byłoby to niespójne z, z tymi innymi rzeczami, które tutaj wymienia. I wiecie, że naprawdę wierzę, że słowo niemoce tutaj odnosi się i mówi o trudach które On cierpiał ze względu na Pana. I inna sprawa, która y, by wynikała, że to nie mowa jest o, y, o chorobie, to jest ten zwrot cierń w ciele. Wielu z nas nie zna Słowa Bożego w sposób tak, jak powinniśmy, ale dla Żydów, do których Paweł pisał, we wczesnych księgach Starego Testamentu był zwrot cierń w ciele, który był użyty trzy razy. Pozwólcie, że przeczytam te miejsca. W Księdze List dwa, 23, 55 Mojżesz powiedział, ale jeżeli nie wyrzucicie mieszkańców tej ziemi którzy przed sobą, to stanie się, że ci, których zostawicie, będą kolcami, będą.. I cierniami w waszym boku i będą was dręczyć w ziemi, gdzie zamieszkujecie. Mówi tutaj, że o ludziach. Będą was prześladować. Będą was, skażą was. Będą, splamią was przez te pogańskie, hmm, przez tych pogańskich ludzi. W 23, 13 jest mowa. Wiedzcie z pewnością, że Pan wasz Bóg więcej nie wygoni tych narodów przed wami, ale będą sidłem i będą pułapką i będą biczem w waszych bokach i będą cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie w tej pięknej ziemi, którą Bóg, wasz Pan, dał ją wam. To dlatego, że nie byli wierni Bogu, więc oto tutaj proroctwo Mojżesza, że się spełni. I tutaj się odnosi powtórnie do tego, do, w tym miejscu do ludzi, że będą oni biczem, że będę cierniem w ich oczach, cierniem w boku. W, sędzie, w księdze sędziów 3 jest napisane, dlatego również to, co powiedziałem, że nie wygonię ich przed wami, ale będą cierniem w waszym boku i ich Bóg będzie sidłem dla Ciebie. Więc oto trzy starotestamentowe odniesienia, o których jestem przekonany, że Paweł pisząc do ludzi Żydów byli świadomi tej terminologii. Innymi słowy, że ludzie będą cierniami w ciele. I bo to było wyobrażenie z Księgi Liczb i z Jozuego, i z Mojżesza, natychmiast mogli pomyśleć o tym i odnieść to do ludzi. Więc to, w co wierzę, że to miejsce Pisma mówi, że to był demoniczny anioł, posłaniec od szatana, który pobudził prześladowanie wszędzie, gdzie Paweł przyszedł i Paweł, odnosząc się do tego w drugim Koryntian 4, że to wyglądało, że on bardziej cierpiał niż ktokolwiek inny. Ludzie, którym usługiwał, byli błogosławieni, ale oni sami byli uważani za plagą ziemi, są wymiocinami ziemi, są poniżeni, pohańbieni, ale ludzie, którym usługują, są bogusławieni i wywyższeni. Innymi słowy, Paweł mówił o trudach swoich, o prześladowaniu, które znosił. I wierzę, że to jest to, co ten posłaniec demoniczny uczynił. To jest dać jemu podwójną dawkę prześladowania. I znowu powód dlatego, że ludzie, powodem dlatego było, że ludzie widzieli Pawła w takim zwycięstwie, ale musieli zobaczyć, dostrzec, że to niesie ze sobą większe prześladowanie. On walczył, z, musiał znosić skrytycyzm, rozbicie statku, więzienia i szatan widział, że ta opozycja już przeciwko nim, że pomyślał, że chociaż jest tak wiele mocy Bożej i manifestacja jej, to jednak nie będzie to bez, bez ceny. I szatan chciał to uczynić, aby ludzie odwrócili się od tego posłania. Oni mogli rozpoznać, że to jest prawdziwe, to co Paweł Głosi, ale myśleli, może nie chce jednak znosić tego, co Paweł musi znosić. Więc Paweł trzy razy szukał Pana, aby Bóg usunął tego, ten cierń w ciele, tego demonicznego anioła, który pobudzał prześladowania przez ludzi. I to był ten cierń w ciele. I to był odnosił się do starotestamentowego obrazu. I trzy razy Paweł prosił Pana i Paweł odpowiedział, moja łaska jest wystarczająca. Wierzę, że to, czego się odnosi, to jest że owszem, my jesteśmy zbawieni, wykupieni od choroby, ale nie jesteśmy odkupieni, wybawieni z prześladowania. Faktycznie, później Paweł mówi w drugim Tymoteusza, rozdział 3 i 12, wszyscy, którzy będą żyć bo po Bożemu w Chrystusie, będą cierpieli prześladowania. W czasie, kiedy Paweł Prosił o to Pana, jest to zapisane tutaj w 2 Koryntian 12. Nie wierzę, że Paweł miał to pełne objawienie już wtedy. Zamiast, że Paweł, zamiast Paweł przyjąć to, co Bóg zapewnił dla niego, Paweł chciał iść w, y, osiągnąć to w takim stopniu, w takim najwyższym stopniu, w, y, osiągnąć najwyższą zapłatę y, ze względu na to, co mu Bóg o, odsłonił, Filipian rozdział 3 że Paweł nawet chciał ujść sucho nawet przed prześladowaniami i w końcu Pan mu powiedział Paweł, nie jesteś wybawiony przed prześladowaniami, ale daję Tobie łaskę, aby się aby z tym żyć. Gdyby Pan powstrzymał wszystkich naszych prześladowców, to również nie byłoby apostoła Pawła, ponieważ apostoł Paweł był prześladowcą, który miał udział w ukamienowaniu na śmierć Stefana. Dzieje rozdział siódmy. I gdyby Bóg wymiód wszystkich prześladowców, to nigdy nie byłoby apostoła Pawła. Więc Bóg nie zatrzymuje naszych prześladowców, ale raczej... On pokazuje ludziom, że kiedy będziemy ich miłować i nastawiać drugi policzek i będziemy y, y, y, miłować Boga, to będzie to świadectwem, aby ich przekonać. Więc nie jesteśmy uwolnieni od prześladowań, ale jesteśmy uwolnieni od choroby. W mojej opinii Paweł w mojej interpretacji nie miał pewnego rodzaju choroby, jak niektórzy ludzie by nauczali, że Bóg odmówił mu uzdrowienie i dlatego my nie możemy również oczekiwać uzdrowienia z naszych chorób. To nie jest prawda. Jego cien w ciele nie, było, nie był związany z chorobą. Teraz niektórzy ludzie mówią i słyszałem takich, spójrzcie, że spójrz tutaj w Galacja, na rozdział czwarty jest mowa, że Paweł miał pewien rodzaj choroby, jakiejś słabości w oczach. I słyszałem pewnych teologów, którzy teoretyzowali, że miał Paweł starodawną chorobę, która nazywa się stale cieknącymi, zauzawionymi, spuchniętymi oczami. I w Galacjan 4, pozwólcie, że to przeczytam. Jest mowa tutaj w Galacjan, rozdział 4, wiersz 12, Wie, bracia, zaklinam was, bądźcie tacy jak ja, ponieważ wy, nie zrobili mi krzywdy. Widzieliście, jak głosiłem Ewangelię w słabości ciała na początku I, i to pokuszenie, które było w moim ciele, nie odrzuciliście, nie zgadziliście mnie mną, ale przyjęliście jak anioła, jak Chrystusa. Gdzie ja widzę, że byliś, bylibyście zdolni wyłupać sobie oczy i dać mnie. W wierszu trzynastym Wiecie, jak w słabości mojego ciała, w niemocy mojego ciała. Terminologia tutaj, jest to mowa o niemocy, ale tutaj Paweł dokładnie specyfikuje nie niemocy ciała. I nie wierzę, że ta niemoc dotyczy trudności, braku zrozumienia, ale wierzę, że to dokładnie mówi o pewnego rodzaju fizycznych problemach. Ponieważ mówi niemocy ciała. I używa tutaj tą terminologię dalej w następnym wierszu. Więc ktoś by powiedział, no widzisz, jest tutaj, miał tą niemoc w ciele. Tak, miał tutaj problem, ale zwróćcie uwagę, że mówi, że głosiłem Wam Ewangelię wtedy, na początku, z tą niemocą w ciele i implikuje to, że to nie było coś, co trwało długo i że Bóg nie chciał go uzdrowić z tego. Było to tymczasowe. I dalej kontynuuje w wierszu 15. M -m -m Mam w pamięci, że byliście gotowi wyłupać sobie swoje oko oczy i dać je na mi. Więc niektórzy ludzie mówią, widzisz, mowa jest tutaj, że miał problem z oczami, ta niemoc, ciała, więc teore z, teoretyzują, że jest to mowa o chorobie, która polegała na łzawiejących, spuchniętych oczach, która trwała przez całe jego życie. Mówię wam, jeżeli możesz to połknąć, wtedy to możesz sprawić, że Biblia tobie będzie musiała, mogła w, w, w, mówić cokolwiek chcesz. To jest bardzo śliska interpretacja. Ja myślę, że bardziej dokładną interpretacją, która zasadza się i ma podstawę w piśmie, jest taka. Jeżeli otworzycie dzieje apostolskie 15, jest to miejsce, gdzie Paweł głosi w listrze i w Derby. Przepraszam, jest to dzieje rozdział 14. Paweł głosi tam i ludzie myśleli, że przez chwilę, że on jest Bogiem. I to jest w dziejach 14, wiersz 11, kiedy ludzie zobaczyli, co Paweł dokonał, podnieśli głos i oto bogowie przyszli do nas w postaci ludzkiej i nazwali Barnaby Jupiterem i Pawła Merkurem, ponieważ on był głównym mówcą. W każdym razie Paweł i Barnaba powstrzymali ludzie od złożenia im czci i od złożenia im ofiary. Zatrzymali ich, ale następnego dnia ludzie się wściekli na nich, ponieważ ludzie z Antiochii przyszli do Ikonium i przekonali lud. I jest mowa w wierszu dziewiętnastym, że przyszli pewni Żydzi z Antiochii Antiochi i Ikonium i przekonali ludzi i ukamienowali Pawła, wyciągnęli go z miasta i myśląc, że jest nieżywy, jednak gdy uczniowie stali koło niego, Wokół niego powstał i weszli do miasta i następnego dnia odpłynęli, odeszli z Barnabonu to Derby. Więc to jest ten przypadek, kiedy Paweł był ukamienowany i został e, e, ukamienowany na śmierć. I do tego się odnosi drugi Koryntian 11. I osobiście jest to moja opinia, że on był ukamienowany na śmierć. Gdyby nie był martwy, to jednak był tak blisko e, śmierci, że ludzie, którzy próbowali go zabić, jest mowa tutaj w wierszu 19, przypuszczając, że jest martwy. więc Był tak blisko śmierci, jeśli nawet nie był martwy, że ludzie, którzy go próbowali komienować, myśleli, że jest martwy. Więc albo był martwy, albo blisko śmierci. I gdy uczniowie otoczyli go, powstał i jest napisane wszedł do miasta i następnego dnia odeszli z Barnabą do Derby. I ta podróż, ja pewnego razu próbowałem sobie to wyobrazić. To były to wiele mili, 20-30 kilometrów do następnego miasta i następnym, następnego dnia głosili w tym mieście. I na, pomyślcie, ikonium, listra, gdzie one były? To były miasta regionu zwanego Galacją. I to są ci ludzie, do których Paweł mówił w liście do Galacjan, Rozdział 4 I on mówi, że na początku, pierwszym razem żałowaliście mnie z powodu niemocy w moim ciele i byście wyłupili sobie oczy. Gdyby on mówił o tym, że ta niemoc to jakiś problem z oczami, to raczej, wiecie, no, wyciągając coś, ściągając błękitnego nieba i mówić, że on miał jakąś starodawną chorobę, zaciekająco łzami słuchnięte oczy. Gdybyś chciał być szczery i z pismem, to było to dokładnie w tym czasie, kiedy był kanumionowany i zostawiony myśląc, że jest martwy. I mniej niż 24 godziny po tym, jak był tak bliski śmierci, że ludzie, którzy próbowali go zabić, myśleli, że był martwy, wyszedł, przyszedł i nie byłoby to nie do pomyślenia, że jego oczy po prostu bolały go i były zranione, ponieważ był kamionowany dzień wcześniej. Musiało zabrać czas jaki żeby wyszedł z tego. I jest tutaj napisane, że na początku, pierwszym razem, jest to bardziej spójne i że powinniśmy równywać pismo z pismem i nawet jeśli miał problem z oczami, to z powodu tego, że był kamionowany dzień wcześniej. I Potem jednak Bóg uzdrowi jego ciało i, i to się skończyło. Również Paweł powiedział, że byście wyupali sobie swoje oczy i dalibyście mi. Mógłby użyć to jako przenośny. W ten sam sposób, jak my mówimy, że ja bym dał sobie uciąć prawą rękę. Czy to znaczy, że masz e, z, złą prawą rękę? Nie, jest to przenośnia, którą używamy, aby powiedzieć, że ta osoba poświęciłaby cokolwiek dla mnie. Więc Paweł, mógł użyć to w ten sposób, że wy byście sobie wyłupili swoje oczy i daliście mi, może nie, nie miał nic niewłaściwego ze swoimi oczami. Po prostu mogło to być przenośne. Gdyby jednak coś było niewłaściwego z jego oczami, to odnosił się dosłownie, to, co wierzę, że mówił o tym fakcie, że prawdopodobnie miał coś uszkodzone w, z jego oczami przez ukamienowanie dzień wcześniej. I to było tylko tymczasowe i bardzo jasne. Jasnym to czyni w 13 wierszu, że ta niemoc w jego ciele była tylko za pierwszym razem. Teraz ludzie, którzy chcą dalej wierzyć, że jest tu mowa o tym, że miała jakąś chorobę oczną i jest to ten cień w ciele, oni idą dalej i skaczą do szóstego rozdziału Galacjan. I biorą ten wiersz, i wiersz 11, który mówi, widzicie jak wielki litery, list napisałem swoją własną ręką. I z tego faktycznie słyszałem osobę, która mówiła, że ten list litery, to jest to samo w angielskim, że Paweł był tak prawie ślepy, z powodu problemów z oczami, że te litery były 7 cm wysokie, musiał napisać, pisać ten list dużymi literami, aby się porozumieć ze swoimi odbiorcami. Wiecie, gdyby to było prawda, i tutaj mówi, że napisał to własną ręką, i gdyby to była prawda, że on odnosił się do wielkiego rozmiaru liter, czy mógłbyś zacząć sobie wyobrażać, Jak wielki ten list do Galacjan musiałby być? To musiał być. To by musiały być tomy. Nikt nie mógłby tego nawet nieść. Miał być tylko jedno słowo na stronie. Jak wiele słów tutaj jest w tym liście do Galacjan? To nie o tym on tutaj mówi. Jeżeli weźmiesz to słowo, e, duży, w Galacjan 6, 11, to są różne słowa mówiące o wielkości i o ilości. albo o... I słowo użyte tutaj wielkiemi, to nie jest słowo odnoszące się w Grece do rozmiaru, ale odnoszące się w Grece do wielości, do ilości. Więc gdy Paweł pisze, jak wielki list napisałem, to nie to mówi tutaj o tym, jak długi ten list. W mojej Biblii jest jeden, jedna, dwa, cztery, cztery strony i malutkim drukiem. jeżeli byście to umieścili na e, papierze A4, który używamy dzisiaj i po prostu drukujemy, i to mógłby zawierać około 10-15 stron i to byłby duży list w sensie, że jest długi, a nie big, nie duży, y nie duże litery indywidualnie. To jest połykanie wielbłąda. Ludzie, którzy używają tych miejsc pisma i chcą powiedzieć, że Paweł miał chorobę oczu, łamią każdą zasadę interpretacji y Biblii. Oni po prostu wierzą pewne odniesienia i interpretują w sposób, jak tylko chcą. Gdyby Gdyby Paweł miał jakiś problem z oczami i odnosił się w Galacjan 4, to dlatego, że był kamienowany i zostawiony, aby umarł dzień wcześniej. I to było tylko tymczasowe. Nawet nie wierzę, że jest jakiś związek między tym, co on mówi w Galacjan 4 i w drugim Koryntian, rozdział 12, o swoim cierniu w ciele. I gdybyś mógł zaakceptować to, co już powiedziałem o cierniu w ciele, wtedy wierzę, że to podważa również, że, jest, że to mówi o pewnego rodzaju chorobie. Jest mowa raczej o demonicznym posłanniku, który go prześladował, a my nie jesteśmy wybawieni od prześladowań. Jest to po prostu bardzo prosta sprawa i dałem, spędziłem wiele czasu i słuchałem różnych ludzi, słyszałem ich i wiecie co, jest to bardziej szczere, bardziej spójne z pismem niż jakiekolwiek inne tłumaczenie. Wierzę, że powód, dla którego ludzie się chwytają tego ciernia w ciele Pawła i mówią, że to jest choroba, to jest to, co mówiłem na początku, że jest to wymówka, jest to taka Wygodna teologia. Innymi słowy, nie musisz naprawdę nic wyprodukować. Możesz żyć cieleśnie, nie musisz szukać Boga, możesz się modlitwą. Jeżeli osoba jest uzdrowiana, to mówisz, no musiała, jeżeli nie jest uzdrowiana, to mówisz, musisz mieć cierpienie, tak jak Paweł. Ja twierdzę, że to jest wymówka i prawdą jest, że Bóg chce, żeby oni byli zdrowi, ale musi mieć kogoś, który działa w wierze i w autorytecie i wziąć tą moc, i aby ona się zamanifestowała. I to składa odpowiedzialność na nas, a my staliśmy się mistrzami w unikaniu odpowiedzialności. Jest inne miejsce, o którym słyszałem, że ludzie używają, aby podważyć że, twierdzenie, że Bóg zawsze chce uzdrawiać. W pierwszym to Mateusza, rozdział 5, w wierszu 23 Paweł mówi do Tymoteusza, który był jak jego syn w wierze i mówi, pierwszy Tymoteusza 5.23. 5, 23, nie pij już tylko wody, ale używaj trochę wina ze względu na swój żałądek i częste niemocy. I faktycznie słyszałem ludzi nauczających z tego, że Tymoteusz miał pewien rodzaj chronicznej choroby i nigdy nie został z niej uzdrowiony, i dlatego, jeżeli Tymoteusz, który był prawą ręką Pawła, nie był uzdrowiony, więc nie jest Bożą wolą również nas uzdrowić. Cóż, znowu, jest to jeden wiersz w, piś w Piśmie, jedyny wiersz w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie, który mówi o Tymoteuszu, aby brał trochę wina ze względu na żołądek. Nic więcej nie ma, do czego można by to porównać, więc cokolwiek Ty o tym mówisz, jest domysł, jest założenie, że on miał chroniczną jakąś chorobę i nigdy nie został uzdrowiony z niej. Więc dlatego udowadnia, że Bóg nie chce nas uzdrawiać. To nie jest dokładne i nie jest to szczere interpretacja Pisma. W zasadzie, gdybyś chciał założyć to, to oto to jest założenie, które wierzę, jest bardziej dokładne i ludzie właściwie mogliby łatwiej się do tego odnieść. I bardzo jasnym tutaj, tutaj jest powiedziane, cokolwiek by to była choroba, jaką miał Mateusz, to była choroba żołądka i odnosiła się raczej do wody. Co się dzieje, jeżeli jedziesz do jakiegoś kraju trzeciego świata i pijesz tam wodę? Jeżeli jest to Meksyk, to jest. bierzesz zemstę Montezeusza. Jeżeli jedziesz gdzie indziej, to wszędzie zaczynasz mieć problemy z żołądkiem, ponieważ tam woda nie jest dobra. I ja osobiście tego nie doświadczyłem, ale widziałem wielu ludzi, którzy podróżowali ze mną do innych krajów, którzy zachorowali pijąc wodę. Słyszałem straszne historie, i że każdy, który tego słucha, może się do tego odnieść, że woda tam jest po prostu nieczysta. I są czasy, kiedy lepiej pić coś innego niż woda, więc Paweł mówi Tymoteuszowi, przestań pić wodę, ponieważ to sprawia twoje problemy z żołądkiem, ale zamiast tego pij trochę wina. To nie jest zatwierdzenie jakiegoś lekarstwa, słyszałem ludzi, którzy to mówią, że wino ma medyczne właściwości, więc Paweł mówi, weź lekarstwo na swoje problemy żołądkowe. Nie, jasno jest tutaj mowa o tym, że był to problem z żołądkiem, który pochodził od zanieczyszczonej wody, więc przestań pić wodę i zacznij pić wino. Mógł powiedzieć, przestań pić wodę i pić wodę, zacznij pić wodę sodową albo cokolwiek innego, wtedy nie mieli wody sodowej. Więc pili wino. Nie mówi tutaj, że Tymoteusz miał tutaj jakąś chroniczną chorobę i problem, z którego nie był nigdy uzdrowiony. Po prostu Paweł mówi, Tymoteuszu, przestań pić wodę, bo to sprawia, że masz zaburzenia sądkowe. To jest takie, jakbym ja wziął studenta ze mną do, na zagranicę i bym powiedział, kiedy tam dotrzesz, nie pij wodę, ale zamiast tego pij coś innego. Pij butelkowaną wodę albo Coca-Colę, ale nie pij wody tam. To jest wszystko, co Paweł tutaj mówi, a ludzie z tego czynią jakąś doktrynę, która wygląda jak, że Bóg chce, abyśmy byli chorzy. To nie jest właściwe niedokładne. To nie jest szczere z Pismem. Jest inne miejsce Pisma, drugi Tymoteusza, rozdział 4, i w wierszu 20 mówi Aryst, Wyjechał z Koryntu, ale Trofimusa zostawiłem w, Malcie, w Milecie chorym. I słyszałem ludzi przedtem mówiących: Widzicie, kompanian Pawła nie został uzdrowiony, więc musi nie być Bożą Wolą, aby uzdrawiać każdego. No, nie ma tutaj argumentu dla mnie, że każdy zostaje uzdrowiony, ale to nie znaczy, że to Bóg nie chce aby byli uzdrowieni, Nikt nie, jest, nie wszyscy są zbawieni, ale jest oczywiste, że Bóg chce, aby każdy był zbawiony. Więc tak, z powodu tego, że osoba jest chora, nie znaczy, że Bóg chce, aby była chora. Więc wniosek z tego jest taki. No, on podróżował z apostołem Pawłem. Gdyby to była Boża wola, to by otrzymał to uzdrowienie. Ja słyszałem, widziałem ludzi przychodzących do mnie i z powodu moich współpracowników, mój zatrudniony zachorował i wiecie, miał jakąś, jakiś rodzaj choroby, to czy mieli operację, czy nosili okulary. Ludzie przychodzi do mnie i się pytali, dlaczego oni nie zostali uzdrowieni? Gdyby była Boża wola, aby byli uzdrowieni, to dlaczego ich Bóg nie uzdrowił? Ja nie mogę sprawić, by człowiek był uzdrowiony tylko na podstawie mojej wiary. Nie możesz być uzdrowiony przez bycie blisko osoby, to nie jest za pomocą osmozy, to nie jest tak, że podszyż go i ktoś natychmiast otrzymuje uzdrowienie. Ludzie muszą wierzyć. I Trofimus musiał uwierzyć. Pismo nie mówi nam, dlaczego on został w milecie chory. Prawdopodobnie on wierzył, ale musiało wziąć, zabrać to trochę czasu i nie Paweł nie chciał czekać. Ale jest oczywiste, że gdy zaczniesz czytać to dalej w dziejach apostolskich, że Trofimus powrócił i przyłączył się z powrotem do Pawła, ponieważ był w Jerozolimie, kiedy Paweł został rzucony do więzienia. Więc Trofimus nie został chory, nie pozostał chory, nie został w milecie, więc możliwym jest, że on wierzył w swoje uzdrowienie i otrzymał je i uzdrowienie zadziałało i na pewno się później przyłączył do Pawła. I nie wiemy. Znowu, to jest po prostu niewystarczające wskazanie dla kogokolwiek, że uzdrowienie nie jest dla nas dzisiaj albo nie jest to Bożą wolą, aby każdego uzdrowić. Trofimus został uzdrowiony. Więc w każdym razie tak daleko, jak mogę powiedzieć i być szczery z pismem, obaliłem rzeczy, które ludzie używają, aby powiedzieć, że pewni ludzie, że z pewnymi ludźmi jest tak, że Bóg chce, żeby byli chorzy, pozostali chorzy. Niektórzy może mają pytanie e, dotyczące Pisma, że Bóg e, e, współpracuje z nami we wszystkim, dla tych, którzy Boga miłują. Mam taśmę o suwerenności Boga, nie mam czasu o tym e, mówić tutaj w tym nauczaniu, ale gdybyście to podważali e, w ten sposób, że Bóg kontroluje wszystko, staruje wszystkim, gdy, że, że człowiek, gdyby nie chciał, to by człowiek nie był chory, to nie jest to, czym Biblia naucza. Przecież Bóg nie dozwala, by ludzie szli do piekła. Możemy powiedzieć, że On daje przeszkody na drodze, ale daje ostatecznie nam wybór. On nie steruje nami, jak jak na nie traktuje nas jak pionki w szachach. Jeżeli chcecie więcej informacji, możecie wziąć, wziąć tą taśmę na temat suwerenności Boga, i tam jest o wiele więcej szczegółów na ten temat i wyjaśnień. Ktoś może inny powiedzieć, słuchaj, chwileczkę, w Starym Testamencie byli ludzie jak Miriam, którzy byli uderzeni trądem. W księdze liczb 12 albo 13, zapomniałem dokładnie gdzie, ale była uderzona trądem. Jozjasz, król, był uderzony trądem przez Boga. Bóg uderzył ludzi chorobą i zabił 185 tysięcy ludzi w jednej nocy. Anioł Pański, również Anioł Śmierci, przeszedł przez kraj Egiptu i zabił wszystkich pierworodnych pewnego rodzaju chorobą albo czymś w tym rodzaju. I oni mówią, Bóg umieścił chorobę w ludziach. Tak, zgadzam się. Ale nie możesz ani jednej, ani jednego z tych odniesień, aby powiedzieć, że to było błogosławieństwo. Kiedy Miriam była uderzona. Trondem. Do tego czasu była wielkim liderem pośród dzieci Izraela. Potem jedyna rzecz o niej powiedziana, że ona umarła i ludzie e, nieśli żałobę. To było potępienie, to było przekleństwo, to była kara. Jozjasz był królem, który potężnie był używany przez Boga, ale po tym jak został uderzony, to tak jakby namaszczenie zostało zabrane z niego i cierpiał przez cały czas. To było przekleństwo, ta choroba nie była błogosławieństwem, nie pomogła mu, ale go zraniła, zaszkodziła. I ludzie, którzy byli zabici przez anioła śmierci, 185 tysięcy, żadnego dobrego, niczego nie, nie było z tego. Oni zginęli. To nie było dla nich błogosławieństwem. Znowu, piąta Księga 28 i jest tam napisane, choroba jest przekleństwem, zdrowie jest błogosławieństwem. Choroba nie jest dobra, jest przekleństwem i były czasy, kiedy Bóg uderzał ludzi przekleństwami, ale Galacjan 3:13 mówi, Chrystus wykupił nas przekleństwa, prawa, zakonu i stał się za nas przekleństwem. Jak jest napisane, przeklęty jest każdy, który zawiśnie na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przypadło poganom przez wiarę. Chrystus wykupił nas przekleństwa. Tak są przypadki, kiedy Bóg uderzał ludzi chorobą trądem, chorobami, słabościami, ślepotą. Drugiej królewskiej, jeden. Ale nigdy nie było to błogosławieństwem. Zawsze było to karą. Zawsze było to przekleństwem. I w Nowym Testamencie my jesteśmy wykupieni z przekleństwa. Jedna sprawa jest taka, że jeżeli Bóg nie uderzy Cię chorobą, i jeśli Cię nie koryguje, to jak się nam masz nauczyć? No, Biblia mówi w drugim Tymoteusza, 3,16, że całe pismo przez Boga jest natchnione i jest korzystne dla wzrastania w na umnienia, korekcji w wychowaniu sprawiedliwości, aby człowiek Boży był zupełnie wyposażony do każdego dobrego dzieła. Jest napisane, że Boże Słowo jest to sposób, w jaki Bóg nas napomina i koryguje. Bóg, Boży system korekcji to nie jest choroba i słabość, tragedia i inne rzeczy tego typu. Bóg nas koryguje przez swoje słowo. I wiem, że niektórzy ludzie powiedzą, no ale nie każdy jest posłuszny słowu. Inni, niektórzy ludzie odpowiadają właściwie pismu, że kiedy każda rzecz w ich życiu zaczyna być kwaśna i gorzka. Tak, ale to nie jest Boży system. Boży system jest taki, aby nauczać cię przez Słowo, przez Ducha Świętego, który pobudza Słowo, wzbudza Słowo dla ciebie. Możesz się nauczyć w inny sposób, ale to nie jest Boży system. Nie ma wątpliwości, że pewni ludzie stali się y, y, sparaliżowani i w ten sposób nauczyli się, nawrócili się do Boga. I Bóg ich podtrzymuje i mają radość i pokój i upogłosowili wielu ludzi. I to jest dobre, ale jest to niewłaściwe powiedzieć, że to Bóg sprawił, że oni są teraz że sprawił, że są unieruchomieni, aby ich czegoś nauczyć. Nie. Bóg dawał Ducha Świętego przez Słowo. Jeżeli nie odpowiedzą Bogu, możesz się nauczyć w inny sposób. Możesz się nauczyć przez mocne razy. Jeżeli przeżyjesz, przejdziesz przez nie, to możesz mieć wielkie, wspaniałe doświadczenie. Ale to nie jest Boży system. Bóg może współpracować we wszystkim ku dobremu, ale nie wszystko, co się nam przydarza, pochodzi od Boga. Choroba nie jest od Boga. Bóg nie umieszcza choroby na Tobie, aby Cię, aby cię uczynić y, pokornym. Bóg chce, żebyś był zdrowy. I to jest prawda. I Paweł nie był prześladowany przez Boga, ale to był posłannik diabła. Paweł, Bóg nie odmówił uzdrowienia. Pawłowi powiedział, że ma to znosić, tą chorobę, ale mówi, nie, Paweł, daję Ci moją łaskę, abyś mógł przejść, znieść te wszystkie cierpienia i te wszystkie rzeczy, które rzucają Tobie ludzie pod nogi, ponieważ Bóg nie chciał go zatrzymać. Bóg... Inni byli jeszcze tam wokoło Pawłowie, którzy szawłowie, którzy mieli się nawrócić i potrzeba i, i aby się stać rzecznikami bożymi. Więc Bóg nie mógł ich wymazać, nie mógł ich zatrzymać i prześladowanie przeciwko apostołowi Pawłowi. To jest ten cierń w ciele. To było właśnie trudny i prześladowanie, które dane mu było przez demonicznego posłańca, który przyszedł i próbował go bić, zbić i, i, i nie pozwolić, aby był wywyższony i używany przez Boga. Powiem wam, że to są czarne prawdy i są kompletnie spójne w sło ze Słowem Bożym. To nie jest Boża wola dla ciebie, abyś był chory. Możesz, musisz się przestać chować za tym pawłowym ciernie w ciele. Musisz skończyć z tym uprzedzeniem i z tym ukierunkowaniem, że Bóg umieszcza chorobę na tobie i iść do słowa i próbować to wykazać. Zamiast tego powinieneś podejść do, no, szczerze do słowa o tym, i do tego, o czym tutaj mówiliśmy, weź słowo, weź kontekst, weź hebrajski i grecki, studiuj w kontekście i powiem Ci, że rzeczy, które tutaj nauczałem będą udowodnione, że są prawdziwe. Jest to religijne nastawienie, założenie z góry, że Bóg chce, abyś był chory i... I jest to dlatego tak robione, ponieważ jest to wygodna teologia, która y, czyni Ciebie nieodpowiedzialnym. I ponieważ to uprzedzenie istnieje, to ludzie y, próbują podejść do Bożego Słowa i wyciągnąć z niego coś, co nie było w nim powiedziane. Pawłowi nie była dana żadna choroba przez Boga. To nie jest prawda. Wierzę, że te rzeczy pomogą Ci, aby utwierdzić się, że w tym przekonaniu, że zawsze jest Bożą wolą dla Ciebie, abyś był zdrowy.